Pod tym pojęciem mieliśmy hałas wytwarzany przez bardzo głośne zakłady pracy, na przykład Wielka Stocznia, Wielki Zakład Przemysłowy, Zajezdnia Tramwajowa. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że hałas to również różne inne miejsca. Niekiedy to jest nasz własny dom, częściej ulica, przez którą przechodzimy codziennie do pracy czy do szkoły. Hałas może mieć wpływ różnorodny na nasz organizm. I znowu, najczęściej kojarzymy go w taki sposób, że wpływa negatywnie na nasze uszy. I to jest prawda. Hałas ma negatywny wpływ na innych dźwięków pożądanych. Hałas przeszkadza nam w rozmowie. Hałas ma wpływ na zaburzenie rozumienia tego, co do nas mówią inni. To nas denerwuje, powoduje określony stres. Ale hałas to nie tylko negatywny wpływ, na nasz narząd słuchu to nie tylko postępujące niszczenie komórek zmysłowych w obrębie ucha wewnętrznego, które te zmiany są nieodwracalne, a zatem te uszkodzenia następują powoli, można się do nich przyzwyczajać, adaptować. Z tego też względu często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Musimy pamiętać, że hałas ma wpływ na wiele innych naszych narządów i organów. Hałas ma wpływ na to, czy jesteśmy wyspani, czy jesteśmy zdenerwowani, jak pracuje nasze serce, jaki jest nasz oddech. Krótko mówiąc, hałas ma wpływ na pracę wielu narządów. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że zaburzenie rytmu serca, skoki ciśnienia, nerwice, zaburzenia trawienia to pierwotnie wpływ hałasu. Z powodu różnych dolegliwości chodzimy do wielu specjalistów i dopiero po pewnym czasie okazuje się, że pierwotną przyczyną tych dolegliwości jest hałas. Jednym z większych problemów, które obserwujemy w codziennej praktyce lekarskiej są początkowo przemijające, a potem stałe szumy uszne u dzieci. Badania profilaktyczne przeprowadzone na dużej populacji, ponad 120 tysiącach dzieci w wieku 7 i 12 lat, pokazały, że u co trzeciego występują przemijające szumy uszne. To pierwszy sygnał negatywnego wpływu hałasu. Badając ten problem dokładniej, okazało się, że hałas, który występuje podczas przerw międzylekcyjnych w szkole niekiedy ma poziom hałasu startującego samolotu. Zwykle startujący samolot wydaje nam się naturalnym źródłem bardzo głośnego dźwięku nieprzyjemnego. Pobyt w szkole już nie, a efekty poziomu Natężenia dźwięku dochodzące do 90 dB mają wpływ bardzo negatywny na nasze ucho. Następstwem negatywnego wpływu hałasu jest zmęczenie słuchowe. Nie zdajemy sobie sprawy, że po. Długiej przerwie międzylekcyjnej, na której dziecko powinno wypoczywać, pod wpływem tego hałasu nie jest wypoczęty, a jego narząd słuchu przez następnych kilkadziesiąt minut nie wraca do poziomu wyjściowego. Jest po prostu zmęczony. Do usłyszenia za tydzień, profesor Henryk Skarżyński. Audycja powstaje przy współpracy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.